Podcast Real Karta Polaka, odcinek 35. Cześć moi kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Na początek przypomnę, że mam na imię Piotr i zapraszam was na podcast Real Karta Polaka podcast dla wszystkich, którzy chcą dobrze przygotować się do rozmowy z konsulem, dla wszystkich, którzy będą zdawać na kartę Polaka. Prowadzę dla Was również stronę realkartapolaka.com na której znajdziecie kurs. Kurs, który pomaga Wam właśnie w przygotowaniach do rozmowy z konsulem. Tam znajdziecie historię Polski, tam znajdziecie geografię Polski, informacje o znanych Polakach, o politykach, o artystach i tak dalej i tak dalej. Najczęściej zadawane pytania przez konsula naprawdę można dobrze przygotować się korzystając z tego kursu. A tutaj w podcaście mam zamiar pomagać wam w trochę inny sposób, motywując was, pomagając wam utrzymać motywację na wysokim poziomie, po to, żebyście nie poddawali się, żebyście dążyli do swoich marzeń. Wiem, że jesteście silni, jesteście wytrwali, ale zawsze taka Przynajmniej mała pomoc z mojej strony wydaje mi się potrzebna. Czasami tracimy motywację, czasami mamy gorszy dzień i mam nadzieję, że te podcasty, chociaż trochę, pomogą wam e, przezwyciężyć te trudne dni i dobrze przygotować się i psychicznie i merytorycznie właśnie do rozmowy z konsulem podcasty przygotowują Was bardziej psychicznie, a mój kurs, który znajdziecie właśnie na stronie realkartapolaka.com przygotowuje Was merytorycznie. Okej, okay, nie tak dawno dostałem od jednego ze słuchaczy, a mianowicie od Miszy, Yy, z Białorusi pytanie yy, Misza napisał do mnie tak. Słuchaj Piotr yy, wydaje mi się, że rozumiem bardzo dobrze Polaków yy, wydaje mi się, że rozumiem filmy, yy, kiedy słyszę, gdy ludzie rozmawiają również, ale kiedy przychodzi co do czego, kiedy muszę coś Powiedzieć od siebie wtedy jest bardzo, bardzo trudno. Nagle wszystko zapominam i nie jest mi łatwo. Owszem, jakieś podstawowe sprawy, zwykła rozmowa, wszystko jest ok ale kiedy przyjdzie rozmawiać na jakieś trudniejsze tematy, to już nie jest tak łatwo. Piotr. Co mogę zrobić, żeby przejść ze średniego poziomu na wyższy poziom, żeby łatwiej rozmawiać z Polakami? Okej, okay, przede wszystkim chciałbym podziękować za pytanie, za list. Bardzo mi biło. I chciałbym powiedzieć, że jeżeli rozumiesz Polaków, jeżeli... Rozumiesz, co mówią ludzie na ulicy? To gratuluję Ci! Jesteś doskonały, jesteś na bardzo wysokim poziomie. To jest właśnie to, do czego ludzie dążą, żeby rozumieć native speakerów. To już jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Nie jesteś na średnim poziomie, jesteś na wysokim poziomie. Teraz to tylko kwestia czasu, Kwestia treningu, kwestia tego, jak dużo będziesz przebywał z Polakami, jak dużo będziesz rozmawiać z Polakami. To jest yy, tylko to, tylko o to teraz chodzi. Jesteś już na bardzo wysokim poziomie Na poziomie, na którym możesz cieszyć się Z używania języka Możesz oglądać filmy Możesz czytać książki Możesz rozmawiać z ludźmi Rozumiesz, co ludzie do ciebie mówią W ten sposób, jeśli używasz ciągle języka Na pewno, na pewno zaczniesz mówić Same, samodzielnie dużo, dużo łatwiej to tylko czas teraz powinieneś cieszyć się z języka i jak najwięcej go używać myślę, że wiele osób mogłoby zazdrościć wiele osób nigdy nie przekracza średniego niskiego średniego poziomu właściwie poziomu Początkującego Wiele osób nigdy nie jest w stanie Rozumieć filmów Nigdy nie jest w stanie Rozumieć tego, co mówią Na ulicy Dlaczego tak jest? Dlatego, że za mało słuchają I dlatego nie rozumieją Ty jesteś już Na dużo wyższym poziomie I myślę, że Powinieneś Wykorzystywać to i być świadomym tego, że jesteś na, naprawdę na świetnym, świetnym poziomie Teraz to tylko kwestia czasu, kwestia cieszenia się językiem To wszystko e, o to chodzi, żeby cieszyć się samym procesem nauki e, Teraz zaczniesz mówić, jestem tego pewny Jeśli tylko będziesz używać języka regularnie Myślę, że często jest tak, że nie, że nie jesteśmy do końca zadowoleni z tego, jak dobrze mówimy w obcym języku. Nigdy nie możemy doścignąć swojego języka ojczystego. W każdym razie jest to bardzo, bardzo trudne dla wielu osób i czujemy pewną frustrację. Chcielibyśmy osiągnąć poziom jak najwyższy i zawsze jesteśmy trochę niezadowoleni. Ale myślę, że powinniśmy cieszyć się używając języka, którego się uczymy, w tym przypadku języka polskiego i z tego czerpać satysfakcję i z tego czerpać siłę po to, żeby uczyć się dalej i dalej. Korzystając właśnie z języka, korzystając z tego, co umiemy, z każdego dnia możemy powiedzieć, o, tym razem mogę powiedzieć to, czego jeszcze wczoraj nie byłem w stanie. Jestem o jeden krok lepszy. I tak codziennie, i tak codziennie. Kochani. Zapraszam Was, przysyłajcie pytania do mnie, przysyłajcie do mnie swoje nagrania, jeśli macie chęć. Jestem bardzo ciekawy, jak było podczas rozmowy z konsulem i... Nie martwcie się, że nie mówicie po polsku tak samo jak po ukraińsku, białorusku czy rosyjsku. To nie jest takie łatwe, to nie dzieje się tak szybko. Ja również uczę się języków obcych, angielskiego i hiszpańskiego i oczywiście nie mówię w tych językach tak płynnie jak robię to po polsku. Po polsku mówię od 50 lat codziennie a w nowych językach mówię tylko kilka lat. Więc na pewno jest ogromna, ogromna różnica. Kochani, życzę wam wszystkiego dobrego. Życzę wam pomyślności podczas rozmowy z konsulem. Trzymajcie się. Zapraszam na nasze kolejne spotkania. Cześć, papa. Pa.